To jest radio. Autopromocja. Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia.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 Jedynka Polskie Radio Autopromocja Wywiad rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej. Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. W tym wyjątkowym dniu przed nami oczywiście opowieści o zwyczajach wielkanocnych i bardzo dużo pieśni z różnych regionów. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie śpiewem z Towarzyszeniem Bębnów w wykonaniu zespołu śpiewaczego z Wielopola Skrzyńskiego na Podkarpaciu. A oto jak w tym dniu brzmi śpiew naszych rodaków ze wschodu. Wielkanoc to czas, w którym na dawnych wsiach również kolędowano, podobnie jak działo się to w okresie noworocznym. Zwyczaj ten jest kultywowany obecnie rzadziej, ale w niektórych miejscach trwa nieprzerwanie. Kompania męska z Kalinówki Kościelnej na Podlasiu kontynuuje tradycję wołoczebnego, zwanego również chodzeniem z konopielką. W niedzielę wielkanocną od zmierzchu panowie obchodzą gospodarstwa we wsi i obwieszczają wstanie, wykonując szczególny rodzaj pieśni, pieśni życzących o bardzo archaicznej symbolice. Zespół gościł w Polskim Radiu, gdzie przedstawił kilka takich utworów, a o zwyczaju opowiadał szef kompanii Jan Szklarzewski. Posłuchajmy. Chrystus martwy wstał, jest, nam na przykład Dan jest. iż my mamy zmartwychwstać, wstać, Bogiem królować. Alleluja. Na pierwszy dzień Wielkanocy stał Pan Chrystus o północy. Wszystkie ptaszęta, zwierzęta pod okienkiem stoją. Rączki do góry wznoszą, owołoczemne proszą. Proszę dać, proszę nie żałować, żeby było za co podziękować. Panie gospodarzu, Pani gospodyni, pozwólcie swój dom, tu to miejsce rozweselić, boskim słowem pocieszyć. Cienka niewielka, w lęku konopielka W gaju na Dunaju, w lęku konopielka Jeszcze cieniejsza, u mamy córeńka W gaju na Dunaju, u mamy córeńka Marysia Krasna, paweczki pasła W gaju na Dunaju, paweczki pasła Pawki chodziły, pióreczka gubiły, w gaju na Dunaju pióreczka gubiły. Marysia Krasna piórka zbierała, w gaju na Dunaju piórka zbierała, które ładniejsze do fartuszka kładła, w gaju na Dunaju do fartuszka kładła, z fartuszka brała. Januszki wijała, w gaju na dunaju, Januszki wijała, pierwszy owiła, na główkę włożyła, w gaju na dunaju, na włożyła, drugi łowiła, na dunaj puściła, w gaju, gaju na dunaju, na dunaj puściła, trzeci łowiła, dla ja się zdarzyła, w gaju na dunaju, dla ja się zdarzyła. A w tym Dunaju trawa morawa, w gaju na Dunaju trawa Morava. a na tej trawie trzej rybaczkowie, w gaju na Dunaju trzej rybaczkowie, trzej rybaczkowie, to są braci w gaju na Dunaju to są szkowie a co im będzie za nagroda w gaju na Dunaju za wynagroda pierwszemu będzie ten pani wieniec w gaju na Dunaju ten pani wieniec drugiemu będzie złoty pierścieniec w gaju na Dunaju złoty pierścieniec trzeciemu będę ja sama młoda w gaju na Dunaju ja I'm the only one, I'm the only one beautiful a jagoda In the nadunayu beautiful a jagoda a teraz Maryś, żebyś znowa była, w gaju na Dunaju, żebyś zdrowa była i po Wielkanocy wesele sprawiła, w gaju na Dunaju wesele sprawiła, a my doczekali, w pojechali, w gaju na Dunaju w pojechali. Na roczek pierwszy życzymy ci syna, W gaju na Dunaju złota czupryna. Na roczek drugi córa jak figura, W gaju na Dunaju córa jak figura. Na, na roczek trzeci, pełen, pełen szlabań dzieci, w gaju na Dunaju, pełen, pełen. szlabań dzieci, a teraz Maryś, bądź wesoła, w gaju na Dunaju, bądź wesoła, weź kluczyki, skocz do stoła, w gaju na Dunaju, skocz do stoła, a od stoła do, do nowej komody W gaju na Dunaju do nowej komody i wynieś nam jajek, siedem parpisek, gaju na Dunaju, siedem parpisek, siedem parpisek na biały półmisek, w gaju na Dunaju, na biały półmisek, a od komody, skocz do szafeczki, w gaju na Dunaju Skocz do szafeczki i wynieś nam wynieś gorzałeczki, w gaju na Dunaju, gorzałeczki. A my będziemy pili i Ciebie chwalili w gaju na Dunaju i Ciebie chwalili. A jak wypijemy to podziękujemy w gaju na Dunaju to podziękujemy soju, okrużywszy w gaju na Dunaju, okrużywszy i, i białym serom zawierszywszy w gaju na Dunaju, zawierszywszy I. i mówiąc Ci szczerze szczęści Boże, w gaju na Dunaju, szczęści Boże. No, Odchodziłem od młodych lat. Pamiątka była z dziadka, brat, na ojca. No i tak to było. Wszyscy na ten pierwszy dzień weselili się po tym długim poście, po Wielkim Piątku, była sobota, czuwanie. Następnie pierwszy dzień to był bardzo wesoły. Już po godzinie po południu zbierali się mali i starsi, przeważnie kawalerowie. I chodzili śpiewanie. No już chodziłem, miałem lat dziesięć, że chodziliśmy. Wiadomo, że dzieci to jak dzieci, gdzieś tam było jajko jakoś tam dane, cukierek i tak było, a starsi to innym sposobem chodzili. Bo każdy miał gdzieś jakąś swoją wybrankę. Wioska o wioski, 2-3 kilometry ciągnęli, przechodzili śpiewając wesoło. Śpiewali przeważnie. Pierwsza pieśń była pobożna, a następne no, ko wesołe piosenki, przecież to jest wiosna, życie, wszystko budzi się do życia, przeważnie. Ja pan Janek śpiewali, każdy w swojej strony ciągnął. Ale chodzili i starsi, chodzili i tak tą całą noc przechodzowali. Natomiast na drugi dzień już święta, na, po sumie, w ko w kościele, tam zabrali, jeżeli mieli coś była zabrana jakaś wiosce potańcówka sobie, ten to, jakiś taki, taki muzykant był, przegrywał, wypili, zjedli co mieli i tak było wesoło, radośnie, trwało i trwało. He, domo, w domu, w domu pan gospodarz, hej W domu, w domu pan gospodarz siedzi sobie na rozstołach, hej Siedzi sobie na rozstołach Pisze listy, rozpisuje, hej łom Pisze listy, rozpisuje Swoim synom ziemię daje, hej łom Swoim synom ziemię daje Sam na pole wyjeżdżaje, hej łom Sam na pole wyjeżdża. A tam Janek stawi kopy hej łom. a tam Janek stawi kopy i nastawił we trzy rzędy hej łom. i nastawił we trzy rzędy pierwszy rządzik na ofiarę hej łom. Pierwszy rządzi na ofiarę, drugi rządzik na chleb biały, hej łom! Drugi rządzik na chleb biały, trzeci rządzik na, rozchody, hej, trzeci rządzik na rozchody, hej łom! Trzeci rządzik na rozchody, jeśli gospodarza łaska, hej łom! Jeśli gospodarza łaska i kiełbaska usmażona, hej łom! I kiełbaska usmażona, tam na stole postawiona, hełm tam na stole postawiona. Bóg zapłać, e boże wam cały rok się szczęściło, a nam ta noc miła była. Donośne głosy mężczyzn z Kalinówki Kościelnej przedstawiły nam zwyczaj wołoczebnego, ale chodzenie od domu do domu na Podlasiu nie było domeną tylko mężczyzn. Posłuchajmy teraz kobiecych głosów w Konopielkach, z których jedna nawiązuje do legendy o świętym Jerzym zabijającym smoka. Ojcy w domu, pane gospodarz! Hej, oh bowling Aleluja, aleluja, cego te Zuzanno klęces, Te jezioro białe męces. Aleluja, aleluja, A ja klęcę tutaj tego Zabić smoka ogromnego. aleluja, Sto par armat nastajajta, Tego smoka zabijajta. Aleluja, aleluja! Sto par armat nastajili, Tego smoka nie zabili. Aleluja, aleluja! Zabił go Cię Pan Bóg z nieba, Połamał mu kości zebra. Alleluja, alleluja. Stopar konie zakładajta, tego smoka wyciągajta. Alleluja, alleluja. Stopar konie założyli, tego smoka nie ruszyli. Alleluja. alleluja. Jerzy miał jednego, Je wyciągnął smoka tego. Aleluja, aleluja. Je wyciągnął tak dalecko, nie leza niastecko Aleluja, aleluja. Tam, Jezusa Zuzan naklęcała, Smoka rozciąć nakazała, Alleluja, Alleluja. A jak smoka rozcinali, Sto głów ludzkich znajdowali, Alleluja, Alleluja. Niech się ptactwo dojedziało, cztery lata żywnośniało, Aleluja, aleluja. A robactwo się zwaliło, to te miejsce oczyściło. Aleluja, aleluja. Archaiczne, życzące pieśni wielkanocne, konopielki zabrzmiały w nagraniach Polskiego radio opublikowanych w serii Muzyka Źródeł. Ale zwyczaj chodzenia z życzeniami w wielkanocną niedzielę nie pozostanie jedynie na radiowych taśmach w archiwach bowiem coraz częściej znajdują się takie miejsca, w których pomimo długiej przerwy tradycja znów się odradza. Tak dzieje się w tym roku i wydarzy się dokładnie dziś po południu we wsiach na Mazowszu Leśnym, gdzie wraz z lokalną społecznością działa skrzypek Mateusz Niwiński. O 17:00 przed kościołem w Gosławiu rozpocznie się wielopokoleniowe chodzenie po dyngusie, przygotowane wraz z kołami gospodyń wiejskich i dziećmi. Na podstawie nagrań archiwalnych i rozmów z mieszkańcami odtworzono repertuar, który ponownie zabrzmi tak jak wiele dekad temu. Chodziliśmy po dyny śpiewaliśmy o Jezusie, śpiewaliśmy o Jezusie. Wielki czwartek, wielki piątek, Cierpiał Pan Jezus za nas smutek. Cierpiał Pan Jezus za nas smutek. Za nas smutek, za nas rany. Cierpiał Pan Jezus ukrzyżowany. Cierpiał Pan Jezus ukrzyżowany. Wszeli bracia byli, co Pana Jezusa umęczyli co Pana Jezusa umęczyli. Umęczyli, udręczyli. Przenajświętszą krewkę z Niego wypuścili. Przenajświętszą krewkę z Niego wypuścili. Wypuścili, pozbierali i do raju odesłali. I do raju odesłali. Idź Przeprosi ojca, przeprosi mać, Przeprosi ojca, przeprosi mać. Jeszcze mi ja ich nie gniewała, Dopiero się na nie zamierzała, Dopiero się na nie zamierzała. Gorsze duszo zamierzenie, Jeśli ojca matkę uderzenie, jeśli ojca matkę uderzenie, jak uderzysz, to się zgoi, jak zamierzysz, w mierze stoi, jak zamierzysz, w mierze stoi. W tych ołupce, w ty duzy, jest tam dziewczę jak wiatr róży, jak wiatr róży, jak ja. Za tymi się uwija, za dynkuśnikami się uwija. Chwała Bogu Ojcu siedzi, góra w końcu. kopeja już na pan na wędzia wyniesie, hallelujah. Kopeja już na pan na wędzia wyniesie, hallelujah. Gospodarzu siwum bródkum poczęstuj nas dobrą. Poczęstuj nas dobrą wódką. Pani gospodyni, zajrzyjcie do skrzyni, a dojcieżnym dajcie z kawałek słoniny, a dojcieżnym dajcie z kawałek słoniny, z kawałek słoniny i kawałek syra, żeby Wąt um córecka do dum przychodziła, żeby Wąt um córecka do dum przychodziła. Jesteśmy na Mazowszu Leśnym, tak zwanym, to jest taka kraina historycznie tak nazywana przez Oskara Kolberga, czyli Mazowsze Południowo-Wschodnie. Taki pas lasów wzdłuż Wisły ciągnący się od Warszawy. I Kołbielszczyzna, która jest tutaj też takim mikroregionem dosyć znanym, ale wokół Kołbielszczyzny też jest sporo ciekawych tradycji i ciekawych miejsc. Jesteśmy we wsi Gocław w gminie Pilawa. To jest taka bardzo ciekawa wieś, w której działam od kilku, jak nie kilkunastu lat ze społecznością lokalną. Powiem o, o tym, co robimy. Mówię, działam, bo działam z moją żoną jako kapela i jeszcze grono osób takich wspierających. To jest taka inicjatywa o nazwie Szkoła Tradycji Mazowsza Leśnego. Więc wprowadzamy tutaj różne elementy zaniechanej, zarzuconej tradycji, jak muzyka tradycyjna, granie do tańca, gramy na potańcówkach, y, współorganizujemy z, ze społecznościami lokalnymi takie sytuacje przy muzyce y, tej, która no, jeszcze, jeszcze tam na początku XX wieku, w połowie XX wieku była tutaj y, powszechna. Ja prowadzę też ognisko muzyki tradycyjnej w Garwolinie z, z młodzieżą od czterech lat, gdzie uczymy się po prostu grać w taki wiejski sposób, repertuar tutaj jest też z tych stron. Gocław i sąsiednia Kalonka to jest takie miejsce, gdzie tak jak mówię, już jestem obecny od kilkunastu lat. Jakieś 10 lat temu e, udało nam się wspólnie ze, z mieszkańcami Kalonki otworzyć tradycję gry na Ligawkach, bo to jest takie ostatnie miejsce e, tutaj w, w regionie, gdzie grano na ligawkach w Adwencie i te ligawki budowano. i Też w kooperacji ze szkołą podstawową w Gocławiu Bardzo fajne, fajna instytucja, która wspiera y, takie działania oddolne. Wspólnie y, zajawiliśmy w, m, grupę dzieciaków y, kilkudziesięcioosobową i społeczność lokalną, żeby y, te ligawy były takim tutaj symbolem tego, tego miejsca. Co roku jest takie fantastyczne spotkanie w adwencie, właśnie gdzie się gra na ligawkach. Jest też muzyka tradycyjna, tam są tańce, to też tego nie było. I wychodząc od tych ligawek poszliśmy dalej. Namówiłem tutaj panie z Koła Gospodyń, żeby odtworzyć, wrócić do dyngusa. E, takiej wielkanocnej kolendy, która m, tu na Mazowszu Południowo-Wschodnim, ma, na Mazowszu Leśnym była bardzo, bardzo powszechna e, w wielu odmianach. E, polegało to między więcej na tym, że w, e, w, wielką, w nocy z wielkiej niedzieli na poniedziałek chodziły grupy e, dynguśników, dzieciaków, e, młodzież chodziła oddzielnie, czasem strażacy chodzili. I śpiewali pod oknami. Jest takich parę pieśni tutaj w różnych wariantach, bardzo starych, które, które śpiewano, obdarowywano ich oczywiście w zamian jajkami i jakimiś datkami. W poniedziałek najczęściej robiono zabawę i konsumowano te, te, te zebrane jadło. Ale to zostało zarzucone na kilkadziesiąt lat w zasadzie. I powstała taka inicjatywa tu, w Gocławie, w Kalonce, zróbmy tego dyngusa, zebraliśmy te pieśni z pamięci najstarszych osób, bo to też już, to jest kilkadziesiąt lat, także w zasadzie całe pokolenie już no, nie, nie praktykowało tego. W tym roku po raz pierwszy chodzimy po dingusie po długiej przerwie po Gocławiu, To będzie wieczorem w Wielką Niedzielę, w takich ekipach, wielopokoleniowych, że będą starsi, starsze kobiety, starsi ludzie i ich wnuki, młodzież, kilkadziesiąt osób, myślę w sumie, w paru, w paru takich ekipach, więc troszeczkę to jest takie duże przeżycie, bo, bo społeczność ta, która chce chodzić w budynku, się przygotowuje się, uczyliśmy się tych pieśni, uczyliśmy się melodii, próbowaliśmy sobie wyobrazić, jak to przypomnieć jak to było, jak to się zachodzi do domu, co się mówi, co się śpiewa. Ale no, bardzo mnie to cieszy, bo to jest taka, taka, taka bardzo ważna tradycja i w zasadzie ni tutaj ni nikt jej nie kultywuje w okolicach. Mam nadzieję, że to się jakoś tam rozprzestrzeni. A czy tutaj w ogóle działał jakiś zespół ludowy czy regionalny? który by włączał to na przykład w takie występy na scenie? Nie, nie, nie było czegoś takiego. Gocław leży na granicy z, z regionem kołbielskim, Tu za lasem sówczyńskim zaczyna się już kołbielszczyzna, która jest e, no, dosyć mocno znana, wypromowana e, też w oparciu o, o stroje, o rękodzieło, o też pieśni i tam było tego więcej. Ale tak naprawdę jest to przedłużenie, jest to wciąż, wciąż taki, taki subregion, to Mazowszeleśne w ogóle jest takie mniej więcej jednorodne muzycznie. Tu nie było dużych zespołów pieśni i tańca, nie było wielkich takich formacji, były koła gospodyń i to jest taki fajny motor aktywności społecznej współcześnie to, to, to, są, to są często bardzo młodzi ludzie, młode gospodynie i też starsze kobiety. Oni, oni wszyscy się spotykają, one wszystkie się spotykają właśnie wokół na przykład tematyki jakiejś, jakiejś tradycyjnej, ale też rękodzieła, też takich samorozwojowych różnych działań. To jest bardzo, widzę, mocna taka grupa inicjatywna. Yy, więc myślę, że do nich to, to, to, to, to, a naturalnie oni są takimi tutaj organizatorami. Ja nazywam się zawadka Genovefa Krystyna. Urodzona byłam 11 listopada 1937 rok. Jałcha Marianna, 55 rok. I Paweł Urszula, 71 rok. No to jak to było z tym dyngusem? Co panie pamiętają? W jakich latach ostatnio chodziły panie po dyngusie? Ja to chodziłam, ja to pamiętam tak, chodzili u nas to chłopacy i starsze, młodsze, to nieraz to było po dwie tury, nieraz po trzy. Jedni odchodzili, drudzy przychodzili, no i śpiewali. To się im coś tam wynosiło, najwięcej to przeważnie jajka. No i jak przychodzili, to się to śpiewali. Potem jak no, jak przychodzili, to najpierw się pytali, czy mogą, czy mogą śpiewać, czy mają pozwolone, czy im pozwalają. A potem jak odchodzili, to życzyli, dziękowali za to, no i, i, i poszli. A ja jak chodziłam, no to tam. Byłam taka dziewczynka. Jeszcze nie byłam panienka, tylko dziewczynka taka. To z koleżanką. Poszliśmy też po tym się śpiewać. No i mój brat taki był młodszy, ode mnie trzy lata. To nam zbierał jajka, koszyk nosił z jajkami. No i chodziliśmy, te jajka tam nadawali. To nie chodziliśmy do mieszkania, tylko pod oknem. A jedni tam byli goście u nich z Mińska, to nas zaprosili do mieszkania. No i tak strasznie się dziwili, że tak ładnie śpiewamy, bo tam w Mińsku nie było takiej mody. I nam dali pieniądze i to, i to spore takie pieniądze. Jakieśmy szli dalej z tymi jajkami, ja... Mój brat szedł, przewrócił się, te jajka wszystkie się potłukły i przestaliśmy chodzić. A były jakieś takie zaloty w tym czasie, czy jakieś takie zawołania do dziewczyn, chłopaki jakoś tam próbowali poderwać te dziewczyny w tym czasie? Bo już po Wielkanocy to było wtedy, Aha. lany poniedziałek był, to nieraz dziewczyny się pozbierały tam paranaście, tak jak myśmy, nie, to ja, myśmy, ja byłam z innej wsi, a były sadzawki, no i wtedy było, wtedy było fajnie bo te dziewczyny wszystko poubierane, eleganckie, a te wiadramy i z jednej strony, i z drugiej strony, no to już nie miały wyjścia, musiały być tak zmoczone, że... Ale to były Wtedy takie były zaloty, ale to już po wielkanoc. Za Wielką Niedzielę to jeszcze było u nas tak, przychodziliśmy z kościoła, rano szliśmy do kościoła, a potem śniadanie zjedliśmy i w Głupiance były Joch joście, się nazywały, była tam kapliczka, i taki kamień wielki był i tam podobnie, jak Pan Jezus chodził, to klęczał i te kolana miał tam wyklęczone na tym kamieniu. Ale to później, jak kościele kościół budowali, to ten kamień zbili z wierzchu i zabrali do kościoła. A później tylko ten kamień został w ziemi. Ale tam zawsze, we wielką Niedziela, to ludzie z głupianki szli procesyjnie do tej kapliczki, bo tak była za głupianko, za wśród kawałek. Śpiewali pieśni i tam do tej kapliczki i, i tam się ludzie schodzili i my też takśmy chodzili. No i potem, jak już po tym śpiewaniu, tośmy wracali do domu. Albo później, no to jak była zabawa, no tośmy na zabawę zostawali. A były tam dziady proszalne na jościach, Dziady? Yy, nie. Dziady to chodziły, po, ale to jeszcze było wcześniej. To chodziły, po to ja pamiętam, natomiast u nas nie nieraz, nieraz, nieraz nocowali takie dziady. To co to były za dziady? A chodziły, zbierali, co mogły. Co im ludzie dali, to zbierali. Albo siedzieli pod cmentarzem, albo pod kościołem. I śpiewali co? I śpiewali, modlili się jak tam ktoś. No dał parę złotych i kazał się modlić, to oni się modlili, to były takie dziady, a tak to chodzili po, po domach i tam coś, co ludzie im dali, to, to, to, to brali, czy jakiś chleb, czy jakaś wędlina, czy słonina, czy tam coś, no co kto miał. Bo tam kiedyś nie było takich dobrobytów jak teraz. A ten dyngus ostatni to kiedy był? Ile to lat temu? Był taki prawdziwy dyngus? jak Ulko. pani to? To ostatni, znaczy, to mój chyba był jedyny, pierwszy i ostatni, bo no. z tego co pamiętam, to raz byłam na tym dyngusie i to już też tak właśnie nie pamiętam. Pewnie ze 40 lat temu, 41, 2, no, gdzieś no, tak może. Miałam to, to... ze 12 lat, a ja już teraz będę miała 55, to mówię. To, to już ponad 40 ja lat temu. Jak tutaj nastałam, to były tylko dwa razy te, te dźwiękuśniki u nas. A później już przestało i przestało. A tam jak byłam w ulice, no to dopóki to ja wyszłam za mąż, miałam 23 lata. No to tam były co rok. Przychodziły, a później to nie wiem, bo już nie tam nie było. A to pani już... była na dźwiękuśni ostatnio? Kiedy? No tak jak dzieci, nie? to takśmy latali pod chałupy, tam śpiewaliśmy. Przeważnie u takiego dziadkaśmy śpiewali, bo on zawsze lubił nas. I polecieliśmy, a gdzieś dalej się poleciało, a jak nie chciały sobie śpiewać, no to się zaśpiewały. To jakie to były te pieśni na Dyngus? Tak jak ja pamiętam, jak chodziłam wtedy ten, ten Dyngus, myśmy tu poszli w sumie w pięć osób, dwóch, trzech starszych, chłopaków, to oni tam dwóch miało gdzieś po 17 lat, jeden z 15, no bo mi, ja miałam 13 i jeszcze młodszy ode mnie dwa lata, to jed, 11 i pożyliśmy tu po zawadkach, śpiewaliśmy, a później się rozdzieliliśmy, tych dwóch starszych z akordeonem poszli na Gocław, a my z gitarą poszliśmy tu na Grzebowilk i na Kalonkę. No i jak szliśmy do gospodarza, to śpiewaliśmy, że tam do tego domu wstępujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy i dalej tam te teksty, jakie były w piosence, zdarzały, no jak odchodziliśmy, to też dziękowaliśmy taki tekst tam ułożony, że za te dary tam dziękujemy, że tam za ten dynus dziękujemy I, i też, ale zdarzyło się też w jednym domu, pamiętam, że nikt do nas nie wychodził, my tam stoimy, śpiewamy, śpiewamy nikt nie wychodzi, a my no to co, to zaśpiewamy, że a w tym domu same gołodupcy, same nic nie mają, nikomu nie dają. I taka ta babcia wysza mówi, a wy tacy, nie tacy, już wam miałam ja dać, bo ja tam szykowałam sobie te jajka, a teraz to wam nic nie dam, idźcie stąd, jak wy tak śpiewacie, to idźcie stąd. No fajne było to, bo tak schodziło się, chodziło, ale młodzieży było więcej. Teraz ta młodzież to już jest taką... Z nam dwadzieścia żeby wam się kury w pokrzeźnie kryły. A czy śpita, czy nie śpita? Czy nam śpiewać pozwolita? Czy nam śpiewać pozwolita? A jak śpita, to stawajta, nasego śpiewania wysłuchajta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 za nas to ci, za nas chrześcijany. To są pieśni, które pochodzą z pamięci pań, czy one pochodzą z nagrań, czy, czy to jest od kogoś? Jedną z tych pieśni e, z, z, zdobyliśmy od cioci Pani Marysi z, z Woli Starogrodzkiej. Do poniedziałek rano to pamiętam, że ja to śpiewałam, tylko też tych słów wszystkich tak dobrze nie pamiętałam, ale sobie gdzieś tam powiedzmy poszperałam w internecie i przypomniałam sobie, że te słowa śpiewaliśmy, te słowa śpiewaliśmy. Część tam też Pan Mateusz z Rudzienka puszczał, ta, też takich dynguśników, nie wiem, czy to z koła jakiegoś, czy muzyka Tak, to są z archiwalnych nagrań, tak, tutaj z Kołbielszczyzny. Tak, tam trochę jakichś tych tekstów mieli podobnych i to tak tutaj, to co będziemy śpiewać teraz w niedzielę, to mamy wplecione trochę z tego, co... Ja pamiętam, że śpiewałam trochę, co oni tam śpiewali, było to nagrane i... No tak właśnie tam szybka morska to jeszcze musimy jechać i musimy. łana jeszcze Bo. lubi, Jedyś, jak, ktoś Lubię chciał, jak ktoś chciał, to otwierał drzwi i zapraszał do mieszkania. Tak a jak, a tak jak, jak, nie, no to to śpiało go podłoknie. Jak ja chodziłam, to też właśnie niektórzy tylko wyszli przed, no, do progu i tam posłuchali, co śpiewamy i podziękowali nam, dali powiedzmy właśnie jakieś jajka, przeważnie to były jajka, przeważnie czasami jakieś tam kawałek ciasta czy cukierka. Ale były takie domy, no, na przykład mamy rodzinę w Kalonce czy tam znajomych, to zaprosili nas do domu właśnie na jakąś herbatę. Kto będzie w niedzielę chodził? Żeby utrzymać tą tradycję, no to powstała taka myśl, żeby zaangażować, spróbować jak najwięcej osób, no i będzie brała udział w tym z Holka z Gocławia, z parafii pod kierownictwem Kamili, która też jest przewodniczącą naszego Koła Gospodyń Wiejskich z Kalonki, czyli też nasze Koło Gospodyń Kaleń z Kalonki, Koło Gospodyń Gocławianka z Gocławia i Koło Gospodyń z Żelaznej. Wraca ta tradycja, nie? I dużo ludzi dużo jest takich osobników, których chcą, żeby to było, ale nie ma komu pierwszemu od tego wyjść. Dobrze, że tak Kamila, Kami Kulka, <śmiech> e ludzi pamięta, Mateusz, chodziły. starszych takich ludzi mamy, które tam jeszcze coś tam, coś tam pamiętają. Jedne z drugimi się to z, z, z, łączy i to może coś będzie. A z gospodarczyk siedzi w rogu stoła stołu, pasik, jedwabny wysypane koła. Mu pasik je wabny, goła. Nasa gospodyni z brzunka, Dla nas dyn głośników tysiąc złotych suka, Dla nas dyn guśników, tysiąc złotych suka. Nasa gospodyni zajrzycie do skrzyni, Wynieście kopa jajki rosłoniny, Wynieście kopa kilo Chwała Bogu Ojcu, siedzi kura w końcu, Kopajaj na naniesie, niech Pani wyniesie, Kopa na naniesie, niech Pani wyniesie. A dojcie num dojcie, Pan ten wasy, Może kiedyś bandu dla nas lepsze casy, Może kiedyś bandu dla nas lepsze casy. A dojcie num dojcie, talara złotego. Może wybierzecie na ziądzie może wybierzecie na ziądzie Dzieci, rodzice, dziadkowie, cała lokalna społeczność okolic wsi Gocław na Mazowszu po latach przerwy. Dziś wszyscy znów wyruszą w drogę z radością i życzeniami. A potem i jutro dalsze chwile świętowania w szerszym gronie i z muzyką do tańca. Życząc Państwu pięknej Wielkanocy, żegnam się właśnie rytmami tanecznymi. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Polskie Radio Program pierwszy Polskiego Radia Autopromocja